Przeznaczenie Deixaru, rozdział czternasty. Diader. Mistyczny kamień, okrągły Diader, zwalczał ciemność nocy, oświetlając twarze dwóch młodzieńców. Spuścizna bogów, którzy wprowadzili świat w nieład, rozdzielając go na sześć kontynentów, każdy o innych właściwościach i udrękach. Kamień świecił nieprzerwanym światłem w wychudzonej dłoni Godira, usiłując wydostać swoje białe promienie z pomiędzy jego palców. Górzysta ścieżka delikatnie się obsunęła i wypchnęła skalne drobinki gdzieś w ciemną nocną otchłań. — Jak mogłeś? — zapytał spokojnym głosem Blank, patrząc w rozjaśnione oczy Godira. Milczał. Może nie potrafi odpowiedzieć na jego pytanie. Może uznał je za bezsensowne. — Stało się — pomyślał złodziej. — Faktycznie stało się. Chociaż to pewien ciąg zdarzeń podsunął złodziejowi pomysł odejść z zuchwałej kradzieży. rozmowę ze starym Osminem założycielem klanu Wężownika, dzięki któremu dowiedział się o istnieniu magicznej góry, która później okazała się wieżą światła. Pogawędka z Hietem przy winie i utwierdzenie się w pomyśle wprowadzenia zamętu w królestwie również pomogło Godirowi w kradzieży. Sama dostępność tej temu oraz jego okoliczności, bez którego niezauważony rabunek nie byłby możliwy, wala far, który zaczął świecić białym kolorem, łudząco przypominającym ten boski kamień światła, Gdyby te wszystkie zdarzenia się nie zbiegły w całość, Godir raczej by nie dopuścił się obrabowania szalonego starca latarnika wieży światła. Milczał, trzymając światło w ręku. Po raz pierwszy tak naprawdę zastanawiał się nad słusznością swojej kradzieży, nad jej konsekwencjami. Musimy go oddać, uderzyły go te słowa. Wstrząsnęły nim i wybudziły jak z koszmarnego snu. Spojrzał na Blanka z niedowierzaniem. Zaskoczony, jakby widział go pierwszy raz. — O czym ty mówisz? — zapytał, spoglądając w jego żółte oczy, które za sprawą światła nabrały pięknego, groźnego koloru. — Nie powinieneś był go ukraść. Nie jest nam do niczego potrzebny. Blank zabrzmiał jak stary złodziej, który wybiera łup na podstawie konieczności, a nie własnych fanaberii czy innych pobudek. — Pójdźmy go oddać. — Ty chyba żartujesz — wrzasnął Godir. Ścisnął mocno kamień i odsunął się od towarzysza. Nie możemy sobie tam wejść, jakby nigdy nic się nie stało. Ten dziadek pewnie już dawno się zorientował wysłał pościg za nami. Myślisz, że co? Jak oddamy mu kamień i ładnie go przeprosimy, to puści nas wolno? Blank zmarszył brwi i założył rękę na rękę, jakby czekając na sensowniejsze argumenty. Godry złapał powietrze jak po wielkim wysiłku i szybko je wypuścił. Górskie powietrze było rzeźwiające. Słuchaj, Blank, zaczął. Jedziemy do niebezpiecznego kraju. Sam słyszałeś. Może warto mieć ze sobą coś, co może nam uratować życie? Słyszałem, że potwory są okropne i bardzo silne. Powiedział, zaprzeczając temu, co mówił Hietowi kilkanaście dni temu. Teraz to już przestała być spokojna wycieczka. Król może wysłać za nami pościg. Ten kamień był pewnie dla niego bardzo ważny. Nawet jeśli go oddamy, to nie sądzę, aby nam wybaczył. Pamiętaj, że ciebie zamknął w lochu, a mnie chciał powiesić. Godir Przybliżył się do chłopaka i spojrzał mu głęboko w oczy. Musimy uciekać, nie ma innej drogi. Blank spojrzał w ciemność. Tam, gdzie nie dochodziło światło kamienia, masz rację, przyznał chłopak. Dogonię cię. Rozdzielmy się, ja oddam kamień, a ty pójdziesz w stronę portu Knilar. Dogonię cię, powtórzył. Godry stanął jak wryty. Poczuł przypływ złości. Blank zupełnie go zignorował. Miał ochotę uderzyć go w twarz. Złotokich chłopak zbliżył się do złodzieja i wyciągnął rękę w stronę kamienia. Godil stał niedowierzając. Wyglądał jak zielona kukła z jasną lampą w ręku. Nie miał nawet siły protestować, kiedy Blank wyciągnął kamień z jego uścisku. Chłopak złapał Dejtem. Chciał bez słowa odwrócić się i pójść z powrotem do wieży światła, aby zwrócić przedmiot. Jednak zaraz po tym, jak wziął go do ręki, osłupiał. W jednej chwili światło wydobywające się z kamienia ustało i przeniosło się na Blanka. Zaświecił, jako ślepiająca pochodnia Wydał z siebie niemy krzyk I w jednej chwili wyprostował się Nosząc głowę w powietrze Jakby przepełniony nieodczuwalnym bólem Światło eksplodowało Zobaczył świat Będąc zawieszony gdzieś W gwieździstej przestrzeni Nieskalaną rozłąką krainę Którą otaczała niebieska woda Świat przed podziałem Różne obrazy przechodziły przed jego oczyma Ujrzał ludzi w białych szatach Jakby znajomych Dostojnych i pięknych Dostrzegł powstanie Dejtemów I utworzenie kamienia, który spłynął z nieba Jak świetli stał Świat przestało być jednością Lądy jak niewielkie łódeczki oddalały się od siebie Na wielkiej wodzie A na każdy z nich spadły dwie gwiazdy Blank widział historię Powstania obecnego świata Drogę Diaderu Z rąk do rąk Obrazy, krótkie migawki Pokazywały jak królestwa Przestają współpracować i rozpoczynają krwawą walkę o dosiągnięcie boskości. Wreszcie świat spustoszony i zalany krwią uspokaja się. Żołnierze przestają walczyć. Każdy z królów zaszywa się w swoim zamku, chroniąc drogocenne przedmioty. Nastaje pokój. Potężny kamień, diader, trafia na wieżę postawioną przez Boga światła. Co jakiś czas rozświetla mundarię, zamieniając potwory w pył. Będąc w wieży samoistnie, wybuchał jasnością, kiedy to księżyc zupełnie znikał z nocnego nieba Blank zobaczył również ludzi w bieli Którzy wypowiadając słowa Derkadiara Wprowadzali kamień w ruch Serce temu drżało Słysząc te słowa I jakby odpychając je Wyrzucało z siebie oślepiające promienie Zabijające rzeczy kreatury Później ujrzał ojca i syna Którzy zamieszkali w wieży razem z kamieniem Syn odszedł i został rycerzem A ojciec został i oszalał z samotności Ban samozwańczy Bóg. Dosłownie przez krótką chwilę zobaczył też siebie i Godira, który z artystycznym sprytem podmienia diader na nieco podobny kamień. Walafar. W tej astralnej wędrówce po historii kamienia wrócił do momentu, kiedy wziął go do ręki. Zobaczył siebie, mocno zaciskającego palce na boskim przedmiocie. Hej, nic ci nie jest, zapytał zmartwiony głos Godira. Przez chwilę się, jakby coś cię zabolało. Blank otworzył oczy. Nie, właściwie to cały czas miał mi otwarte. Ciemność, którą widział przez chwilę, ustąpiła. Spojrzał na złodzieja i na kamień, będący cały czas w jego dłoni. Czy godyr również doświadczył tego wszystkiego? Czy widział to, co on? Raczej nie. Stał przecież tak jak chwilę temu. Nie zdążył nawet opuścić ręki, w której niedawno trzymał kamień. Zatem minęła tylko chwila, sekunda. Nie sądzę, by to był dobry pomysł, powiedział złodziej spokojnym tonem. Jak już, to pójdziemy razem, chociaż wolałbym, abyś jeszcze to przemyślał. Wiem, przerwał Blank. Zgadzam się z tobą, ten kamień jest nam potrzebny. No właśnie, dlatego powinniśmy... Zastanowił się chwilę. Co powiedziałeś? Nie możemy teraz oddać tego kamienia. Srebrnowłosy uniósł go na wysokość ich głów. Światło ślepiło ich brutalnie. To jest bardzo ważny przedmiot. Lepiej by było, gdyby został z nami. Godir usiadł na skalistym podłożu. Wiedział już wcześniej, że po blanku może się spodziewać wszystkiego, jednak dopiero teraz przekonał się, co to może oznaczać. Nie rozumiał, dlaczego tak nagle zmienił zdanie. Pewnie się z nim droczył. Tylko się wygłupiał. Przecież niemożliwe, żeby ktoś o zdrowych zmysłach w jednej chwili zmienił zdanie w tak ważnej sprawie. Dopiero teraz przestawał wymyślać kolejne argumenty, aby zachować Dejtem. Złodziej spojrzał na towarzysza, który wpatrywał się w oślepiające światło. westchnął poirytowany. — Idziemy? — Tak, zabrzmiała odpowiedź. Po niełatwej przeprawie mieli już góry za sobą. Góry na zielonym puskowiu. Dalsza droga była spokojna i nietrudna do przebycia, jednak zmęczenie dawało o sobie znać. Młodzieńcy zatrzymali się przy niewielkim strumieniu, aby odpocząć i przygotować się do dalszej drogi. Nie chcieli się zatrzymywać na dłużej, póki starczyło im sił. Blank schował kamień, kiedy zaczęło świtać. Nie mieli ochoty na rozmowę. Złodziej dusił w sobie pytanie dlaczego Blank tak nagle zmienił zdanie. je później. Noc nie pozostawiała po sobie żadnego śladu. Zające wyskakiwały ze swoich nor i uciekały do innych na widok dwóch postaci leniwie kroczących przez pola. Młodzieńcy zobaczyli zarys gór w oddali. Ocean był blisko. Dzień, może dwa. Dzieliły ich od zapomnianego portu Knilar. Czy szalony mieszkaniec kamiennej wieży mówił prawdę? Czy w ogóle wiedział, o czym mówił? Wyludniony port, istniejący tylko po to, aby prowadzić jakieś tajemne interesy z innym krajem, nie mieli zbyt dużego wyboru. To była ich jedyna szansa, aby dostać się do Tatonii. Sama nazwa Tatonia brzmiała tajemniczo. To, czego mogli się po tym kraju spodziewać, było przekazywane z ust z uciekinierów. Niekoniecznie musiała to być prawda. Ludzie mają tendencję do przesadzania. Okrutny kraj, z którego wylewają się hordy potworów, miejsce opuszczane przez wszystkich o zdrowych zmysłach przy najbliższej okazji, Tatonia. Podróż była nieunikniona. Cokolwiek miałoby tam być i czekać na nich, dostaną się tam. Blank spał przytulony do rękojeści swojego miecza. Co jakiś czas zwijał się w kłębek, zasłaniając twarz przed nieustępliwymi sztyletami słońca. Spał twardo. Nawet kopniak zadany przez Godira go nie obudził. Złodziej zdenerwował się, że jego kompan sobie najzwyczajniej zasnął, bez słowa, bez zastanowienia. Odpołożył się na ziemi i zasnął. Rabuś mówił do niego przez chwilę, myśląc, że Blank sobie stroi żarty. Kiedy zdał sobie sprawę z tego, że on rzeczywiście śpi, kopnął go w nogę. Pieprzony lekko duch! Ponieważ sam był zmęczony, rzucił parę plugawych przekleństw i położył się gdzieś nieopodal, zakrywając twarz zielonym kubrakiem. Strumień jasnych włosów przykrył twarz Blanka. Jego skóra była najwyraźniej odporna na działanie promieni słonecznych. Miał niezmiennie jasną, wręcz bladą karnację. Wymrotał coś przez sen i przewrócił się na bok, ściskając miecz w ramionach, jak dziecko przytulone do ulubionej zabawki. Śnił mu się sen, o którym jednak miał zapomnieć po przebudzeniu. Zerwał się wiatr, chmury zasłoniły słońce. Wielka, pojedyncza kropla deszczu spadła Blankowi na policzek. Leniwie otworzył oczy. Godir zapytał zaspanym głosem. Złodzieja jednak nigdzie nie było. Z nieba spadły kolejne krople wielkości kamyków. Blank wstał, a podpierając się mieczem i rozejrzał się wokół. Rozpoznał krajobraz. Najwyraźniej zasnął ze zmęczenia. Często miewał takie ataki snu w dzieciństwie. Po prostu padał na ziemię i zasypiał. Coś w nim drgnęło. Po dotknięciu świecącego kamienia czuł się inaczej. Jakieś drzwi w jego ciele i świadomości zostały nieodwracalnie otwarte. Sceny, które widział, wydawały mu się jakby znajome. Arcygamowie, powstanie deitemów, rozkruszenie świata... Wszystko to musiał spotkać kiedyś w jakichś książkach czy opowieściach. Tak, nie, nie było innego wyjaśnienia. Srebrnowosy zebrał myśli. Rozejrzał się i dostrzegł jakiś znak na trawie. Strzałkę ułożoną z patyków. Jej grot wskazywał na pasmo gór, kryjących za sobą port Knilar. To godisz został mu wskazówkę, dokąd ma iść. Blank jedynie dla upewnienia własnych przypuszczeń zbadał kieszenie rozpadających się spodni. Było tak jak myślał. Złodziej zabrał ze za sobą kamień. Nie zdenerwował się. Pomyślał, że rabuś nie chciał narazić go na ewentualny atak królewskich rycerzy. Gdyby znaleźli przy nim kamień, sprawy mogłyby się skomplikować. Dziękuję za wysłuchanie czternastego odcinka Przeznaczenia do xr i zapraszam na kolejne, już wkrótce, Jan Waleriańczyk.